Wszędzie dobrze, w domu najlepiej. Ale w domu to też, wiecie, trzeba sprzątać. Śmieci wynosić, kurze wycierać, trzeba rachunki płacić. Wszyscy to znamy. Także witajcie w domu. Basi nie było cztery tygodnie. Mnie nie było dwie niedziele, ale powiem wam, że ostatnie kazanie miałem gdzieś na początku lipca. I w zasadzie Czuję, że wyszedłem z wprawy. Kochani, byliśmy na, w czasach, nie chcę o tym za wiele mówić, każdy z nas gdzieś pewnie był, czy prawie każdy. To, co istotne, Pan Bóg nam błogosławił. I byliśmy też w społeczności, w zborze w Darłowie. Darłowo, miasteczko nad morzem, wielkości chyba Kamienna Góra, może ciut mniejsze, O bardzo małej społeczności, nowej, działającej od, od niedawna. Dwa lata jako zbór działają, a sześć lat temu zaczęli chyba jako grupa, jako grupa misyjna. Mieliśmy z nimi bardzo fajny czas i to, co widzę, to wszędzie teraz w zborach, po nabożeństwie jest kawa, herbata przy stołach, także nawet w tej małej społeczności mogliśmy sobie posiedzieć. I powiem wam, ten czas po jest równie ważny i świetny, jak ten czas przed. Czas, kiedy śpiewamy, modlimy się, ktoś z czymś się dzieli, czy to jest kazanie, czy świadectwo. Ten czas później, kiedy możemy rozmawiać, mieć relacje, jest niesamowicie ważny dla Kościoła. Nie każdy z nas ma czas w niedzielę tutaj zostawać pół godziny czy godzinę, ale fantastycznym rozwiązaniem są grupy, małe zespoły. Kurs Alfa, o którym przed chwilą tyle słyszeliśmy. Pawle włodził słowa uznania dla was, niech wam Pan Bóg błogosławi. To jest naprawdę wspaniałe narzędzie do tego, aby czynić uczniami, tych, którzy jeszcze uczniami nie są. Zacznę teraz to, co mam przygotowane na dzisiaj. Dla was i dla siebie, dla nas. Chcemy skupić naszą uwagę na Słowie Bożym. I niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoją twarz i niech przychylny Ci będzie. Niech ku Tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy Cię pokojem. Jest to słowo błogosławieństwa, które opowiadać miał nad ludem Bożym Aaron, arcykapłan jego synowie, kapłani nad całym zgromadzeniem. Dziś chciałbym... Mówić o błogosławieństwie, o tym czym jest błogosławieństwo, którego chyba wszyscy pragniemy. Słowo błogosławiony lub błogosławieństwo w języku greckim brzmi Makarius, w języku hebrajskim Asher. I tłumaczę, próbując oddać. Znaczenie tego słowa czy tych słów w języku polskim, nie wiem jak to jest na przykład w ukraińskim, czy w innych językach, czy w niemieckim, mamy gości z Niemiec, witamy Was, oznacza błogosławiony lub szczęśliwy, lub mający szczęście. Ja bym dodał tak od siebie, chociaż nie jestem tłumaczem ani żadnym ekspertem, ale na użytek tego kazania i tej chwili. Chciałbym dodać od siebie, że makarios to znaczy szczęściarz. Jesteś szczęściarzem, człowiekiem, któremu się farci. Dlaczego? Dlatego, że Bóg czuwa nad tobą. Dlatego, że On wypowiedział nad tobą słowa błogosławieństwa. Jesteś szczęściarzem, dlatego, że znalazłeś się w strefie Jego błogosławieństwa. Dlatego, że wyszedłeś ze strefy ciemności, kłamstwa, mroku, nędzy, duchowej biedy wszedłeś w miejsce bycia królewskim kapłanem, nad którym wygłoszone jest niesamowite, ważne i wiążące słowo Bożego błogosławieństwa. Niech Ci błogosławi Pan, niech Ci szczęści Pan, niech uczyni Cię szczęśliwym, niech uczyni Cię szczęściarzem, szczęściarą w Jezusie Chrystusie. Chcesz być szczęściarzem? Kto by nie chciał? Kto by nie chciał? Ale dziś spójrzmy na to, co to znaczy być szczęściarzem, czyli błogosławionym z biblijnej, Bożej perspektywy. Ludzie zawsze mieli i mają swoje wyobrażenie na temat szczęścia, błogosławieństwa. Synonimami szczęścia są zdrowie, pieniądze, Bądźmy uczciwi. Rodzina, szczęśliwa rodzina, zgodna. Synonimami szczęścia jest pozycja w życiu, ustawienie się, powodzenie, sukcesy, uznanie, docenienie, wywyższenie i to jest zawsze związane z konkretną sytuacją, w jakiej się jest. Jeśli sytuacja jest dobra, pozytywna, pomyślna, przyjemna, to mówimy mam szczęście, jestem błogosławiony, ale często tak jest, że gdy sytuacja się odmienia, tracimy zdrowie. Coś złego dzieje się w rodzinie. Finanse upadają. Tracimy dobrą pozycję. Dotyka nas jakieś nieszczęście. Czy wtedy nadal uważamy, że jesteśmy przez Boga błogosławieni? Czy też mówimy błogosławieństwo odeszło? Jak to z nami jest? Błogosławieństwo i bycie szczęśliwym, jak powiedziałem najczęściej, kojarzy się z tym, co doczesne, z tym, czego możemy dotknąć tu i teraz, czym możemy tu i teraz się napawać, cieszyć, ogarniać, korzystać, mieć satysfakcję. Tu i teraz. I to jest jak najbardziej biblijne. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 28. Wymienia nam listę błogosławieństw i przeciwieństw. Błogosławieństw, czyli przekleństw. Ale dzisiaj ja mówię o błogosławieństwie i Początek rozdziału 28, pierwsze sześć wersetów brzmi tak. I to są ulubione wersety wielu ludzi, ulubione wersety Izraelitów, bo one zawierają obietnice. I tak mówi Słowo, Piąta Mojżeszowa, 28 rozdział. Jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkiego przekazania, które dzisiaj ci nadaje, to wyniesie Cię wysoko ponad wszystkie narody Ziemi. Spłyną więc na ciebie i spoczną na tobie wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga. Będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc twojego łona, plon twojej ziemi i przechówek twoich staw. Młode twojego bydła i jagnięta twoich owiec i kus. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzierża. Błogosławiony będziesz we wszystkich swych przedsięwzięciach. Aleluja. Żyć nie umierać. No to tylko pilnie słuchać głosu Pana Twojego Boga. To wyobrażenie, ta koncepcja błogosławieństwa utrwalona przez wieki, także podsuwana nam przez Słowo Boże, podbiła ludzkie serca. A tu nagle, pewnego dnia, Przychodzi Jezus, wstępuje na górę, wraz z Nim uczniowie i rozpoczyna swoje niezwykłe kazanie zapisane przez Ewangelistę Mateusza w rozdziale piątym i w następnych. I to kazanie Jezus zaczyna od słowa błogosławieni, makarios, szczęściarze, szczęśliwi. Ja myślę, że gdy zabrzmiało to pierwsze słowo Błogosławieni. Myślę, że ludzie, że ludzi przeszedł taki pozytywny impuls. O, coś dobrego zaraz usłyszę. Jak być jeszcze bardziej błogosławionym. A Jezus mówi tak. W przekładzie Nowego Przymierza używane jest tutaj słowo szczęśliwi. A więc zamiennie: błogosławieni, szczęśliwi. Szczęśliwi świadomi swojej nędzy. Szczęśliwi zasmuceni. Szczęśliwi pokorni, szczęśliwi złaknieni, sprawieni sprawiedliwości, szczęśliwi miłosierni, szczęśliwi czystego serca, szczęśliwi niosący pokój, szczęśliwi prześladowani, szczęśliwi, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Myślę, że to słowo zaskoczyło słuchaczy. My już z perspektywy lat, znając to słowo, nie jesteśmy zaskoczeni, ale... Czujmy się w to położenie. Oto koncepcja błogosławieństwa utrwalona przez wieki była taka, że będę błogosławił Twoje wejście, wyjście, korzdzie, że w miast, będziesz w mieście, na polu, a tu nagle Jezus jakby reinterpretuje to. Mówi coś zgoła odmiennego. Mówi, że błogosławiony to nie jest tylko ten, któremu się dobrze powodzi, ale błogosławiony jest ten, który przechodzi przez utrapienia, doświadczenia, próby i trudności, gdyż, bo, albowiem i musimy doczytać teraz. Jezus uzasadnia, dlaczego błogosławieni są cisi, dlaczego błogosławieni są świadomi swej nędzy, dlaczego błogosławieni są prześladowani albo ci, którzy są oczerniani ze względu na Jego imię. Każdy z tych zwrotów zakończony jest pewną niesamowitą obietnicą. Jezus mówi zdumiewające rzeczy. I o ile koncepcja błogosławieństwa zależna od tego, czy mi się dobrze wiedzie, czy źle, dominowała także w narodzie żydowskim, Jezus mówi, że możesz być makarios, możesz być błogosławiony, możesz być szczęśliwy, możesz być szczęściarzem, nawet wtedy, kiedy ci się źle układa w życiu. Nawet wtedy kiedy dotykają Ci jakieś nieszczęścia i utrapienia. Kiedy w domu się źle dzieje. Kiedy tracisz finanse. Kiedy zdrowie szwankuje. Możesz być nadal makarius. Szczęściarz. Szczęściara. Halleluja. Błogosławieństwo Pana nie jest zależne od tego, czy nam się świetnie układa, czy mamy podgórkę. Możesz być zawsze szczęściarzem. Chcesz nim być? Chcesz nią być? Halleluja! To jest prawdziwa rewolucja. Jezus uświadamia nam tymi słowami, dziewięć razy mówi szczęśliwi, błogosławieni w tym fragmencie, tak Mateusz to zapisał, gdyż płentując wielka jest wasza zapłata. Nawet jeśli teraz coś tracisz, tracisz dobre imię, tracisz pozycję, Tracisz coś, co uważałeś za swoją własność. Czeka cię o wiele więcej w przyszłości. Czeka cię o wiele, wiele więcej. I tak naprawdę z perspektywy tego, co nas czeka, to, co tu jest, nie warte jest, aby o to walczyć, aby tego kurczowo za wszelką cenę się trzymać. Chciałbym... Coś, coś, coś nie za bardzo zaczyna przerywać. Ale i tak jestem szczęściarzem. Aleluja. Popatrzcie, nie działa tylko w dwóch procentach, a w 98 działa. Jest niesamowite. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przeszli przez jedną z ksiąg biblijnych i abyśmy przeczytali bez długiego komentowania, jak Bóg widzi błogosławieństwo dla człowieka. Zdarzają się bardzo różne sytuacje. Na przykład umierają nam bliscy. Większość z nas przeżyła coś takiego. Rodzic, brat, siostra, a nawet dziecko. Jakub w swoim liście napisał tak. List Jakuba, rozdział pierwszy, wiersz dwunasty. Makarios, szczęśliwy. Błogosławiony człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Pomyślisz, co to znaczy być próbowanym? No to otwórzmy teraz ten list na rozdziale 5, wierszu 11. 511. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, używamy za makarios, szczęśliwych, błogosławionych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Kto by chciał przeżywać błogosławieństwo Joba? Kto by chciał być błogosławiony jak Job? Ja nie wiem, czy tak bym chętnie rękę podniósł. Błogosławiony Job, który przebył próbę, wytrwał w tym. I Bóg mówi, że on był błogosławiony. Wiecie, w moim człowieczeństwie, w moim ego, coś tam krzyczy, nie, to nie jest błogosławieństwo. Ale Bóg mówi, tak, to jest błogosławieństwo. Błogosławiony Job. Kompletnie inna perspektywa, kompletnie inny paradygmat. Bóg zupełnie inaczej widzi błogosławieństwo, niż my widzimy. Stracił prawie wszystko. Oprócz życia i żony. Która chyba go nie wspierała w pewnym momencie. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy, i miłosierne. I to w kontekście Joba, tej najtrudniejszej, chyba, dla nas, księgi, w sensie zrozumienia przyczyn, powodów, prób, doświadczeń, cierpień. Ta księga nie jest do końca przed mną jeszcze otwarta, powiem Wam szczerze. Czytam ją, poznaję, zachwycam się, ale czasami się przerażam. Myślę, proszę o zrozumienie, pogłębiam je ale to ciągle jest przede mną otwarta księga, z której dowiaduje się czegoś nowego. Podobno błogosławieni są ci, którzy krótko mówią, albowiem będą poproszeni po raz drugi. W związku z tym chciałbym na zakończenie przeczytać siedem miejsc. Wiem, że to trudno pogodzić. Koniec i siedem miejsc, bracie, coś ty tutaj wystawiasz nas na próbę. Księga Objawienia Jana. Również trudna księga, pełna symboliki, ale księga niezwykłego przekazu, tak bardzo potrzebnego Kościołowi, szczególnie w czasie, w jakim jesteśmy, w czasie końca. Księga Objawienia, rozdział pierwszy wiersz 3. Uwaga, wchodzimy w strefę Bożego Błogosławieństwa. Wychodzimy ze strefy własnych wyobrażeń, własnej koncepcji, Utartych schematów, tego, co lansuje świat i wchodzimy w strefę Bożych wyobrażeń, Bożych koncepcji na temat tego, kim jest szczęściarz, błogosławiony. Makarius. Rozdział pierwszy, wiersz trzeci. Błogosławiony, szczęśliwy, szczęściarz. Ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski jesteś błogosławiony, gdy czytasz tę księgę, gdy zważasz na nią, gdy trzymasz jej treści. Biblia warszawska używa tutaj zwrotu zachowuje, zachowuje słowa tej księgi. Chcesz być błogosławiony? Czytaj tę księgę. Nie tylko objawienie Jana, ale czytaj Słowo Boże, czytaj, czytaj, zachowuj, rozpamiętuj, przestrzegaj. Czytaj i będziesz Szczęściarzem, już jesteś, jeśli to robisz. Jestem szczęściarzem, bo czytam Biblię. Objawienie 14:13. Mówiłem, że będzie krótko. Już jesteśmy przy 14 rozdziale. 14:13. Tutaj dopiero tchnie optymizmem. Z nieba usłyszałem polecenie: Napisz, błogosławieni, szczęśliwi. Są odtąd ludzie, którzy umierają w Panu. Tak mówi Duch. No dobrze, w Panu, ale umierają? Tak, jeśli Bóg wyznaczy ci kres twoich dni, to jesteś szczęściarzem. Nie próbuj tego sam robić. Jeśli jesteś w Panu, a twoje ciało leży w trumnie, to jesteś szczęściarzem. Chciałbym, aby na moim pogrzebie, jeśli ktoś z was kiedyś na nim będzie, a jest to całkiem prawdopodobne, żebyście powiedzieli, ale z niego szczęściarz. dziś żyjemy, wydaje się nam, że będziemy żyć jeszcze 100 lat. Nawet już 70 na horyzoncie. Wczoraj dowiedziałem się, że nasz przyjaciel, brat w Panu, Paweł Godawa, jest bardzo poważnie chory. Bardzo poważnie chory. W zasadzie z tego, co wiem, to medycyna jest bezradna. Widziałem jego kazanie, Otworzyłem internet. Uśmiechnięty, błogosławiący ludzi, choć jego wygląd może, może przestraszyć. To jest szczęściarz, to jest błogosławiony człowiek. To jest człowiek w strefie Bożego błogosławieństwa. Pozostań w tej strefie do ostatniego tchnienia. Nigdy z niej nie wychodź. Nie bój się tego, co musi przyjść, bo to i tak przyjdzie. Bój się tego, aby wyjść ze strefy błogosławieństwa Bożego. Tego się bój, tego unikaj. Prawdziwe błogosławieństwo trwa na wieki, na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie ma końca, nigdy, nigdy, nigdy. Zdrowie, pieniądze, to wszystko minie. Młodość, siła. Niektórzy już to mają za sobą. Nie mówię o sobie. Tacy będą mogli odpocząć po swoich trudach. Wiecie, to jest całkiem fajna perspektywa. Czasami kusi. Ich czyny bowiem podążają za nimi. A, czyny. Oj, to może jeszcze nie teraz. Może jeszcze troszkę popracuję nad stylem swojego życia. 16-15. Jezus mówi, o to, przychodzą jak złodziej, nie po to, żeby kraść, wyjaśnienie. Jezus przychodzi jak złodziej, to znaczy z zaskoczenia. Nie spodziewasz się. Błogosławiony, szczęśliwy, makarios, szczęściarz ten, który czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodzić nago i nie razić wstydem swego pochańbienia. Szaty reprezentują świętość naszego życia. Czystość naszego życia. Jezus mówi, że błogosławiony i szczęśliwy jest ten, kto dba o swoją czystość w wymiarze cielesnym, w wymiarze moralnym, w wymiarze etycznym, w wymiarze uświęcenia. Jesteś szczęściarzem, jeśli tego pilnujesz. Jeśli zaniedbujesz, popełniasz poważny błąd, który może cię kosztować bardzo wiele. Wychodząc ze strefy błogosławieństwa narażasz się na coś, co jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Ale o tym dzisiaj nie chcę mówić. Piąta Mojżeszowa mówi o tym w bardzo szeroki sposób. Ten 28 rozdział, ciąg dalszy. Czystość naszego życia. Atakowani jesteśmy różnymi obrazami. Atakowani jesteśmy różnymi treściami przez internet, telewizję. Jeżeli temu poddajemy się, ulegamy, to biada nam. Ale my jesteśmy szczęściarzami. Amen. I pozostaniemy nimi. I będziemy walczyć o to, aby nasze szaty były białe i niepoplamione. 19.9. Patrz, jak szybko przez tą księgę przechodzimy. 19.9. Do mnie zaś Anioł powiedział, do Jana: Napisz. Błogosławieni, szczęśliwi, szczęściarze, ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę Baranka. Aleluja. Powiem Ci tak, my wszyscy jesteśmy zaproszeni, my wszyscy, tylko musimy skorzystać z tego zaproszenia. Wiecie, czasami bywa tak, że przychodzi zaproszenie od kogoś z dalekiej rodziny czy znajomych i tak się zastanawiamy, no jechać czy nie jechać, a trzeba prezent kupić albo kasę dać, a teraz nie mam, a to może, może nie pojedziemy tym razem, a to wydatki, a przecież musimy mieszkanie pomalować, a coś jeszcze trzeba zrobić. Macie takie dylematy? Bo ja tak mówię i nie wiem, czy może ja tylko taki jestem, paskudny. No właśnie, tak się zastanawiamy. Szczęśliwy jest ten, który został zaproszony i dodam, dopowiem, i to jest zgodne z Ewangelią, z podobieństwem, które Jezus wygłosił o uczcie weselnej, ten, który skorzysta. Skorzysta z tego zaproszenia. Wielu zaproszonych, ale nie wszyscy wybrali się na to wesele. Chcesz być prawdziwie błogosławiony, skorzystaj z tego zaproszenia. Nie zostawaj go na później. Nie mów, o to jest zbyt kosztowne, może jeszcze nie teraz. Nie mów jeszcze nie teraz, bo to zaproszenie jest aktualne dzisiaj, a nie wiesz, co będzie jutro. Rozdział 20, wiersz 6. Z kontekstu musimy fragment 5 wiersza, Przeczytać, to jest pierwsze, pierwsze zmartwychwstanie, błogosławieni, szczęśliwi, makarios, szczęściarze, święci ci, którzy mają w nim udział, druga śmierć, nie ma nad nimi władzy. Wiem, że niektórych z nas te słowa zaintrygowały, bo nie wiemy, niektórzy z nas prawdopodobnie, co to znaczy pierwsze zmartwychwstanie, czy to znaczy, że jest jakieś jeszcze inne? Tak, jest jeszcze drugie zmartwychwstanie. Dzisiaj na ten temat nie będę mówić, ale jeżeli te słowa Cię zaintrygowały i chcesz wiedzieć, na czym polega to błogosławieństwo, to szczęście pierwszego zmartwychwstania, lektura na popołudnie dzisiaj. Rozdział 20. I są odsyłacze. Ogarnij temat. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa, a panować z Nim będą tysiąc lat. O, kolejne wyzwanie. Dlaczego tysiąc lat? O co tu chodzi? Dowiedz się, czytaj, gdyż objawienie 1.3... Błogosławiony ten, kto czyta tą księgę. 22, 7. Jezus mówi, oto przychodzę wkrótce. Szczęśliwy ten, błogosławiony ten, Makarios, szczęściarz, ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju, w tej księdze. Ale żeby się trzymać, to trzeba czytać. Znowu wracamy do punktu wyjścia. Czytaj, przestrzegaj, Trzymaj się, będziesz szczęściarzem na wieki, na zawsze. Ostatnie miejsce, 22, 14. Błogosławieni, szczęśliwi, szczęściarze, makarios, ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Szat trzeba strzec, ale czasami, mimo wysiłków, Mimo zapewnień, mimo obietnic, mimo przyrzeczeń, mimo silnych, wewnętrznych, noworocznych postanowień, zdarzy się, że znów coś zrobimy, czego żałujemy. Kto tak ma? A kto tak nie ma? Dlatego błogosławiony jest ten, kto pierze, kto patrzy, mówi, o plama, idę wyprać. Zwróć uwagę na stan swoich szat. Nawet jeśli strzegłeś, mogło coś się przydarzyć, Dlatego strzeż, a będziesz szczęściarzem. Na zakończenie, to znaczy to już jest drugie zakończenie, więc jesteśmy blisko, otwórzmy czwartą księgę mojżeszową, rozdział szósty. Ale to musimy wszyscy otworzyć teraz, jest bardzo ważne. Jak ktoś nie ma Biblii, to powiem ci, że nie jesteś szczęściarzem. Mówię to ku zawstydzeniu, mówię to z pełną premedytacją. Nie jest mi wcale przykro. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 6, wiersze 24 do 26. I teraz zrobimy tak. Trzymaj otwartą Biblię. Czy to masz w komórce, czy na papierze, znajdź osobę obok Ciebie. Stań. Stańmy wszyscy. Zwróć się do osoby, która jest obok Ciebie. Mogą to być dwie osoby, lub trzy, lub cztery. Zwróć się do tej osoby i zerkając na nią, zerkając na nią, odczytaj ten tekst, dedykując ją tej osobie. Wiecie co? Jesteśmy królewskim kapłaństwem. I upoważnieni jesteśmy w Chrystusie, Jezusie do tego, aby wygłaszać takie błogosławieństwo. Zachęca śmiało. Jeżeli nikt do Ciebie nie podszedł to ty podejdź do kogoś. Śmiało i odważnie. Naprawdę to ma znaczenie.